Księga Sędziów. Jedenasty rozdział będziemy czytali od wiersza 28, gdzie mamy kontynuację tego, o czym mówiliśmy w zeszłą niedzielę. Jefta prowadził rozmowy, rokowania z królem amonitów, próbując nakłonić go do pokoju, próbując uniknąć rozlewu krwi. Ale w wierszu 28 czytamy, że król Amonitów nie usłuchał słów Jefty, z którymi ten do niego się zwrócił. Wtedy duch pański zstąpił na Jeftę i obszedł on Gilatczyków i Manasesytów, obszedł też mispę galiacką. Gileacką i z mispy gileackiej wyruszył na amonitów a Jefta złożył Panu ślub tej treści jeżeli wydasz amonitów w moje ręce to wówczas kiedy cało powrócę z wyprawy na amonitów do Pana należeć będzie i na palenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie z drzwi mojego domu. I wyruszył Jefta przeciwko Amonitom, aby z nimi walczyć. A Pan wydał ich w jego ręce. I zadał im bardzo ciężką klęskę na obszarze od Aroer aż do okolic Minit, zdobywając dwadzieścia miast, i aż do Abel-Keramin. Tak zostali amonici upokorzeni wobec synów izraelskich. A gdy Jefta przyszedł do Mispa i zbliżył się do domu swojego, oto córka jego, Wyszło na jego spotkanie Z bębenkami I tańcami Była zaś ona Jedynaczką Oprócz niej Nie miał ani syna Ani córki Toteż gdy ją zobaczył Rozdarł swoje szaty I rzekł ach córko moja zdruzgotałaś mnie i dosłownie to jest dalej powiedziane znalazłaś się w gronie tych którzy przynoszą mi smutek złożyłem bowiem ślub Panu i nie mogę się cofnąć a ona rzekła do niego Ojcze czemu skoro złożyłeś ślub Panu uczyń ze mną jak ślubowałeś gdy Pan sprawił że wziąłeś pomstę na Twoich wrogach na amunitach poprosiła tylko swojego Ojca niech to będzie mi użyczone pozostaw mi dwa miesiące czasu abym mogła pójść i chodzić po górach i opłakiwać moje dziewictwo wraz z moimi towarzyszkami. A on odpowiedział idź i wypuścił ją na dwa miesiące. Poszła tedy wraz ze swoimi towarzyszkami i opłakiwała swoje dziewictwo na górach. A po upływie dwóch miesięcy powróciła do swojego ojca. On zaś uczynił z nią Zgodnie ze ślubem, jaki złożył Ona nie obcowała z żadnym mężczyzną I weszło to w zwyczaj w Izraelu Że rokrocznie schodzą się dziewczęta izraelskie Aby przez cztery dni w roku Nucić pieśni ku czci córki Jefty Giladczyka Przed nami trudny fragment Bożego Słowa I takie bardzo nietypowe wydarzenie w dziejach tego narodu I powiem Wam szczerze, że spędziłem wiele czasu tutaj Próbując zrozumieć co tam się wydarzyło co kierowało je w tą... Jakie... Dzisiaj nasze powinno być zrozumienie tego i co my z tego możemy wziąć. I... Jest tutaj wiele różnych ważnych kwestii do rozważenia. I nie są to proste i nie są to jednoznaczne kwestie. Dlatego słuchając tego, co będę mówił, czasami może będziecie mieli chęć mi przerwać i, i, i, i zadać jakieś pytania, czy coś sprostować, czy jeszcze coś tutaj dołożyć. Zachciejcie spokojnie rozważyć ze mną tutaj te różne zagadnienia, które wierzę ten fragment nam nasuwa. I dzisiaj nie jesteśmy w stanie wszystkiego tutaj umówić, i też nie zamierzam się spieszyć i pobieżnie tutaj tylko dotknąć tych ważnych, myślę, życiowych kwestii. Ale chcę z Wami spokojnie, powoli zastanowić się nad dwiema tutaj kluczowymi myślami. I tak jak mówię, nie wyciągajmy pochopnych wniosków, ale myślmy, zastanawiajmy się, czy tak się sprawy mają. I patrzmy też w nasze własne serca. Spróbujmy odnieść te rzeczy do naszego doświadczenia, do naszych dzisiejszych wyzwań. Tak jak widzieliśmy w zeszłym tygodniu, Bóg powołał niezwykłego przywódcę tym razem i to w w taki nietypowy sposób, byśmy powiedzieli. Oto ci starsi Izraela, starsi Giladu dyskutowali, kto będzie im przewodził w tej walce z Amonitami, który, którzy przez 18 lat ich uciskali. I zgodnie uznali, że Jefta będzie najlepszym przywódcą. Ten, którego wcześniej przepędzili. Ten, którego wcześniej zgardzili. Ten, który był synem nierządnicy. Teraz do niego poszli, jego prosili, przed nim się ukorzyli, przyznali się do swoich win. Jefta zgodził się być ich przywódcą pod warunkiem, że również zostanie głową państwa. I oni przystali na jego warunki. I jak widzimy dalej w tym naszym dzisiejszym fragmencie, Bóg też potwierdził, że to jest jego wybraniec, że to jest ten, którego on chciał, żeby oni wybrali. Gdyż jak czytaliśmy tutaj duch pański zstąpił na Jeftę to było Bożą pieczęcią, że tak to jest ten, którego użyję, to jest ten, którym się posłuży i Bóg swego ducha udzielił jewcie. Biblia konsekwentnie pokazuje nam że Bóg nie tylko udziela nam ze swojego bogactwa że Bóg nie tylko daje nam z tych swoich dobrych darów, ale więcej, Bóg osobiście przychodzi do naszego życia, jeśli my chcemy mu służyć. Że on nie tylko y, daje nam to, co on ma, ale daje nam siebie samego. Tak jak tutaj widzimy, nie tylko obdarzył je w te zdolnościami, nie tylko y, dał mu tą taką y, militarną jakąś charyzmę, ale Duch Boży zstąpił na niego i to co dalej się działo moglibyśmy powiedzieć w wielkiej mierze nie było dziełem Jefty ale było dziełem samego Boga tak daleko jak Jefta był posłuszny jego prowadzeniu, tak daleko jak Jefta był posłuszny jego rozkazom to co to, to, to, to, to, te wydarzenia wojenne to, te bitwy, to wszystko co tam się działo tak naprawdę było kierowane bezpośrednio ręką Bożą czasami czytamy takie miejsca właśnie, że Duch Boży stąpił na tego czy stąpił na tamtego i w zasadzie Pismo nie rozwija tego, co to oznaczało co, to, co za tym się kryło I widzimy, że gdy Duch Boży wstąpił na Jeftę to Jefta stał się przywódcą który odniósł niezwykły sukces militarny a więc myślę, że z tego i z wielu i myślę, innych miejsc podobnych gdzie czytamy o tym, jak Duch Boży wstępował na, na swoich wybrańców możemy wyciągnąć wniosek, że gdy Duch Boży wstępuje na człowieka, którego do czegoś powołał to jego wstąpienie oznacza wyposażenie tego człowieka we wszystko, czego ten człowiek potrzebuje aby dokonać tego dzieła do którego Bóg go powołał i również do nas słowo Boże mówi, abyśmy nie wykonywali dzieła Bożego w oparciu o nasze własne siły, abyśmy nie próbowali budować Bożego Królestwa w sile naszego ludzkiego ciała. Ale zanim udamy się, aby pracować dla Boga, musimy być przyodziani w moc wysokości. Musimy być napełnieni Bożym Duchem, Bożą obecnością, aby nasze słowa to nie były tylko dźwięki, które wydobywają się z naszego ciała, ale kiedy otworzymy nasze usta, aby Duch Boży w mocy swojej przemawiał do ludzkich serc, aby kiedy będziemy komuś nieśli pomoc Czy będziemy w jakiś praktyczny sposób służyli Żeby to nie było tylko odebrane Jako taka lud, takie ludzkie współczucie I tylko taka, jakaś, jakieś ludzkie miłosierdzie I żeby nam nie przypisano za to chwały Ale żeby ludzie patrząc na nas I widząc w jaki sposób im służymy Uświadamiali sobie też Że jest to dziełem Boga w naszym życiu I że to sam Bóg zmienił nas i to sam Bóg używa nas i że to sam Bóg udziela im swej miłości przez nas. Pan Jezus do swoich uczniów, zanim się z nimi rozstał, powiedział, ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Nie tylko w pierwszym wieku, ale na wieki. To określenie oznacza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 i w Bożą moc i wszelką zdolność która nie jest z nas ale która jest z Boga apostoł Paweł w swoich dokonaniach świadczył o tym mówiąc tyle pracowaliśmy tyle cierpieliśmy tyle zmagaliśmy się tyle dokonaliśmy ale mówi wszakże nie my wszakże nie my ale łaska Boża ale Bóg, ale Duch Boży który skutecznie w nas działa apostoł Paweł w swoich listach ciągle odwołuje się do tej Bożej obecności do tej Bożej mocy, do tego Bożego wyposażenia które uzdalnia go do bycia tym apostołem którym był jakkolwiek zwróćmy uważną uwagę na to że gdy Boży Duch wstępuje na człowieka to nie jest to jednoznaczne z usunięciem wszystkich jego ludzkich słabości. Kiedy Duch Boży wypełnia człowieka, to nie, to nie sprawia, że ten człowiek jest od razu idealny i już nie popełnia żadnych błędów. Dobrze to zapamiętajmy. Ponieważ czasami w naszym własnym życiu i w życiu innych jesteśmy gotowi oskarżyć siebie czy kogoś o to, że to niemożliwe, żeby on był pełen ducha, skoro taką gafę tutaj popełnił, skoro taki błąd tutaj zrobił, skoro w tym czy w tamtym się potknął i tak upadł. Zwróćmy uwagę, że ta historia pokazuje nam, że Jefta został przyobleczony Duchem Bożym, a jednak popełnił wielką gafę. Popełnił wielki życiowy błąd. oto Bóg przygotował jewcie kielich pełen swego błogosławieństwa pełen radości a Jefta przez swoją głupotę i przez pośpiech i przez nieznajomość tak do końca charakteru Boga dodał do tego kielicha gorzkość, która, myślę, do końca jego dni przeszywała jego serce. Zobaczmy, jak wiele Bóg dla niego uczynił. Bóg wyprowadził go z tego życia bezprawa, bezprawia. Umieścił go na wysokim honorowym miejscu. Z tego miejsca wygnania sprowadził go z powrotem do domu jego ojców, do ziemi jego ojców. Wypełnił go swoim duchem. I jak widzieliśmy w tych wierszach, dał mu niezwykłe zwycięstwo. To było rozgłucące zwycięstwo. Tutaj nie czytamy o jakichś wielkich bitwach, w jakimś wielkim, wiecie, zmaganiu. Tutaj wydaje się, że ta pełen ducha poszedł i po prostu rozgromił, roz, roz, rozsypał tych wszystkich amonitów. Ci, którzy przez 18 lat ich uciskali którzy byli takim postrachem kiedy Jefta napełniony Duchem Bożym poprowadził tą izraelską armię to czytamy, zmietli ich i dodali im druzgocące zwycięstwo oto Bóg uhonorował go takim wielkim zwycięstwem Jefta wraca do swojego domu jako wyzwoliciel swojego kraju jako ten, który znowu przywrócił pokój do Giladu pełen chwały przyozdobiony sukcesem takiego zwycięstwa i w jego domu do jego domu docierają te wieści i w jego domu oczekują jego przyjścia z niecierpliwością o tam w domu jest jego córka która go kocha to jej tata poszedł i to jej tata przywrócił pokój to jej tata i ona pełna radości, pełna ekscytacji, czeka na jego powrót wiecie, miał jedną córkę miał żadnych innych dzieci Bóg tak sprawił, że nie miał innych dzieci i to było jego oczko w głowie. To była ta jego perełka. To była ta jego kochana córeczka, którą miał. Nie miał nikogo innego. Jefta z pewnością miał, wiązał z nią nadzieję na przyszłość. Że to będzie ta, która kiedyś będzie znajdzie sobie dobrego męża. Czy on jej znajdzie, jakiegoś dobrego męża. I ona będzie kontynuowała tą jego linię. Będzie, będzie jej wnówki przytulał. Będzie je kochał. Tak jak ją miłował. jego nieoraz rozważne słowa wypowiedziane w tej całej ekscytacji w tym całym zaaferowaniu tą, tą, tą wojną, tym, tym wielkim przedsięwzięciem teraz sprawiła teraz sprawiły jego słowa że, ta, że ten pokój i ta szczęśliwość i ta radość zostały zamienione w rozpacz w smutek w całe lata pewnie żalu to nie jest odosobniona sytuacja w historii tego świata może niewiele znaleźlibyśmy idealnie takich samych przykładów ale pomyślmy jakże życie pełne jest takich sytuacji Jakże los narodów niejednokrotnie jest podobny do czegoś takiego. Że mamy kraj, który rozwija się, który prosperuje, który żyje sobie w pokoju i dostatku. Jak za czasów Salomona. Ale gdzieś jeden z przywódców, czy najwyższy, czy gdzieś tam u góry, dopuszcza się jakiegoś przestępstwa dopuszcza się jakiegoś kłamstwa dopuszcza się jakiejś nieprawości w swoim życiu i niejednokrotnie ten błąd tego jednego człowieka prowadzi cały naród do skumy prowadzi cały kraj do upadku Salomon jest takim przykładem jego, jego okres był okresem największej świetności bogactwa, pokoju a jednak ten, który niejako doprowadził do tego. Stał się też przyczyną ruiny swojego własnego kraju. Iluż to ludzi w swoim własnym życiu doświadczyli czegoś podobnego. Że ich życie, powiedzielibyśmy po ludzku, zaczęło się dobrze układać. Mieli pracę, mieli rodzinę i gdzieś Jakaś głupota weszła im do głowy. Gdzieś coś się uwikłali. Jakiś flirt. Jakaś, jakaś przygoda. Jakieś... Gdzieś coś napotoczyło się w ich życiu. Albo gdzieś coś tam mieli okazję szybko, dobrze zarobić. Nie do końca uczciwie. I się złapali na haczyk. Niejednokrotnie kariera zrównoważona, niejednokrotnie rodzina rozbita, niejednokrotnie zdrowie stracone. Ile już to takich ludzi jest, którzy popełnili jeden głupi błąd i zniszczyli swoje życie, i przez lata muszą dźwigać ciężar tej głupiej decyzji, tych głupich słów tego głupiego posunięcia i marnują to wszystko, czym Bóg ich łaskawie oddażył nie mogą się z tego cieszyć nie mogą z tego korzystać ileż to bogactwa obfitości Możliwości, aby czynić dobrze. Możliwości umysłu, talentów. Ile z nich zostało zniszczonych przez nieprzemyślaną, pochopną decyzję, aby pójść nie w właściwym kierunku. I wiecie, kiedy to się dzieje, kiedy człowiek podejmuje takie decyzje, kiedy waży się na taki krok nie jest w stanie przewidzieć jakie będą później konsekwencje ile to pociągnie za sobą tygodni, miesięcy lat, a może nawet do końca życia, już się nie wykaraskasz z konsekwencji swoich słów z konsekwencji swoich działań z konsekwencji jakiegoś nieraz tak banalnego błędu wydawałoby się na początku który przyniesie tak gorzki owoc i tak daleko idące konsekwencje a potem ludzie mówią ja tu mam pecha ja tu mam pecha albo mówią Boże, czemuś Ty na mnie to sprowadził tak jakby człowiek mógł posiać zło a zbierać dobro ja to nie Bóg, jestem winny i nie jakiś pech. Nie jakiś los, który... Taki los nam zgotował. Ale co człowiek sieje, to i rządź będzie. Problem w tym, że my czasami siejemy takie małe ziarenko, a nie wiemy, jakie z tego może drzewo wyrosnąć. Że my siejemy coś, co wydaje się być takie... To taka bochostka, no to co ja tam troszkę z kimś tam sobie pofiltrowałem. To ja tam troszkę coś tam nie tak napisałem, czy coś tam nie tak. I to nam się wydaje, taka bochostka jest. Jest takie maleńkie ziarno, które rzucamy. Ale nie wiemy, co z tego wyrośnie. Co z tego wyrośnie. Jefta, kiedy wypowiedział ten ślub nie zdawał sobie sprawy, jakie będą konsekwencje Jego słów. Nie przewidział, nie zastanowił się, nie zatrzymał się i nie wiedział, co będą oznaczały Jego pośpieszne słowa. I nam dzisiaj żyjącym Zupełnie w innych czasach Żyjących zupełnie w innych okolicznościach Żyjących zupełnie inną moralnością Zupełnie innym poznaniem Boga, Jego Słowa Trudno jest nam tak naprawdę Oceniać to wszystko, co tam się wydarzyło I trudno jest nam być Takimi Zdrowymi Brakuje mi słowa takimi uczciwymi sędziami, którzy by, wiecie, mogli dobrze ocenić to, co tam się stało. I zresztą jest to swego rodzaju taki przykry przypadek, który ciągle się powtarza tak naprawdę, że my Osądzamy, wiecie, przeszłe wydarzenia historyczne z naszej perspektywy, z, naszego, z perspektywy naszego czasu, z perspektywy naszego poznania, z perspektywy naszych własnych doświadczeń, zapominając bardzo często, że tamci ludzie żyli w innych czasach, mieli inne poznanie, mieli inne doświadczenia. I często nasza dzisiaj ocena ich jest po prostu niesprawiedliwa. Jest takim historycznym anachronizmem, którym my żyjąc sobie w innych czasach i patrząc zupełnie z innej perspektywy oceniamy to, co kiedyś się wydarzyło i to, co inni zrobili, to, co inni powiedzieli tak jakby oni żyli dzisiaj tak jakby wiedzieli to, co my wiemy i tego musimy się pilnować, aby podchodząc do tych różnych trudnych biblijnych wydarzeń, trudnych biblijnych historii, nie tylko biblijnych, ale wszelkich historycznych byli ostrożni z wyciąganiem takich, wiecie, wniosków opartych na tym co my dzisiaj wiemy i z jakiego, z jakiego miejsca my dzisiaj wychodzimy ta wojna którą Jefta prowadził była prowadzona w takim duchu samopoświęcenia się i szczerej dedykacji Bogu i tak ten ślub Jefty tego dowodzi. Jefta oczekuje, że Bóg wyda amonitu w jego ręce. Jefta spodziewa się, że Bóg dokona tego wielkiego zwycięstwa. I spodziewa się, że on wróci jako zwycięzca. I ludzie przywitają go z entuzjazmem, jako wybawiciela. Jefta nie chce tego. Nie chce tego honoru wybawcy Zdając sobie sprawę, że to Bóg jest wybawcą I że to Bogu należy się chwała Za to wybawienie, a nie Jemu I mając tą świadomość Jewta chce jakiejś demonstracji Jefta chce w jakiś sposób to zademonstrować Żeby ludzie wiedzieli, że to nie Jemu należy się chwała A więc tu widzimy tego ducha pokory w Jefcie. Ducha wiary Przez który chce uczcić Boga Który tak naprawdę jest wybawcą Izraela On wie, że to Jachwę Jest prawdziwym sędzią I wybawicielem A więc cała chwała Jemu powinna być oddana Za to zwycięstwo, które ma się dopiero dokonać A więc je w myśli Trzeba przygotować Bogu ofiarę Trzeba złożyć Bogu coś na ofiarę Trzeba Go uczcić przed wszystkimi ludźmi Aby wszyscy skierowali swoją chwałę Do Niego Jako, że Jefta jest tutaj na czele Jako, że On tutaj Będzie obiektem, na który wszyscy będą patrzeć Jako, że On jest tym Który też tutaj na sobie Dźwiga tą całą odpowiedzialność On mówi Ja złożę ofiarę z tego co do mnie należy ja poświęcę coś co jest moje aby ludzie widzieli że ja również uznaję Boga za zwycięstwo że ja również uznaję tego który prawdziwie da nam to zwycięstwo i w tamtych czasach nie było to coś niezwykłego aby w takich czasach, w takich momentach Jakiejś szczególnej presji, jakichś szczególnych doświadczeń Złożyć taki ślub Bogu Nie taki dokładnie, ale złożyć ślub Bogu Obiecać coś Bogu po, po, Powiedzieć, że coś się Jemu ofiaruje Jeśli On czegoś dokona I wiecie, że Pismo mówi o ślubach Pismo mówi o tym, że Bogu jest miłe Kiedy człowiek mu coś ślubował I obiecywał dać w zamian, czy w podziękowaniu, czy w ofierze za to, co Bóg uczynił. Ale Jefta tutaj zrobił wielki błąd, nie precyzując tego, co Bogu powierzy. Ale niejako moglibyśmy powiedzieć, zostawił to Bogu. Albo losowi. Czasami ludzie wyciągają taki wniosek, że jeśli ktoś jest czemuś oddany, szczerze oddany, że jeśli ktoś jest czemuś gorliwie poświęcony, no to to musi być dobre. Ale pomyśl chociaż przez chwilę, nad nielogicznością takiego stwierdzenia. Tak naprawdę, im bardziej ktoś jest oddany i im bardziej jest gorliwy w niewłaściwym poznaniu w niewłaściwej sprawie tym większe zło powiedza jeśli mamy muzułmanów którzy są bardzo gorliwi i bardzo oddani swojej religii i w swej gorliwości są gotowi zabijać innych. W swej gorliwości są gotowi swoje życie poświęcić. Obwiązać się dookoła z bombami i wysadzić się, żeby zabić innych dla celu swojej religii. Zobaczcie z jaką gorliwością, z jakim poświęceniem, jakie, to, jakie, im, jakie im towarzyszy całkowite całkowite zaparcie się samych siebie i oddanie się sprawie. Im większa ich gorliwość, tym większe, tym bardziej są niebezpieczni. I tym więcej zła mogą wyrządzić. A więc to jest z zasady nielogiczne. Oceniać sprawiedliwość i słuszność sprawy po tym, że ktoś jest jej całkowicie oddany i że jest gorliwy. To jest dobre, jeśli ktoś jest gorliwy dla dobrej sprawy. Ale jeśli ktoś jest gorliwy w złem, czy to czyni to zło dobrym? Z pewnością Jefta tutaj składając tą obietnicę, składając ten ślub nie myślał niczym złym i nie chciał niczego złego a jednak nie przemyślawszy konsekwencji swojego, swoich słów dopuścił się strasznego zła i tak jak powiedzieliśmy mogą być okazje i w Starym Testamencie mamy nawet zachętę do tego, żeby składać Bogu śluby i może być jakaś korzyść z takiej sytuacji, kiedy złożymy Bogu ślub i później go wypełnimy I w ten sposób możemy Boga uczcić ale tak naprawdę my jesteśmy zobligowani do tego żeby zawsze Bogu oddawać siebie i wszystko co mamy i służyć bez względu, na to czy zrobimy jakieś ślubowanie czy nie pomyślmy jakże tragiczna jest sytuacja kiedy ludzie złożą jakiś ślub kiedy ludzie wypowiedzą jakieś słowa i zwiążą się swoimi słowami a potem kiedy przychodzi do realizacji. Potem, kiedy przychodzi, żeby złożyć to, co ślubowali, okazuje się, że albo nie są w stanie tego zrobić, albo nie chcą tego zrobić i są zmuszeni do złamania tego ślubu. A, a z takimi już też rozmawiałem. Wiecie, z jakim ciężarem oni żyją? Wiecie, z jakim wyrzutami sumienia, potem się zmagają i zastanawiają się w kółko i w kółko wracają do tego samego. Powinienem był to zrobić, nie powinienem był tego zrobić. Dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem. I jest rozterka. Pamiętam kiedyś takiego brata, który przyszedł do mnie po jednym z naszych takich właśnie spotkań noworocznych, gdzie mówiłem o, o, tym, o tych obietnicach noworocznych. On przyszedł do mnie na osobności i mówi jako młody chłopak i związałem się taką takim ślubem że będę służył Bogu i nie wezmę sobie żony a teraz jestem w wieku kiedy chciałbym mieć chciałbym mieć rodzinę i wtedy jakoś cisnowiłem się na tym wszystkim i przemyślałem nie? i teraz nie wiem co mam zrobić znam mówi dziewczynę wierzącą i teraz co ja mam zrobić jak ja mam z tym żyć ten, ten ślub, który złożył jako ten młody chłopak wiecie, ciążył na jego sercu i mówi, co ja mam zrobić? mam złamać ten ślub? mam pozostać wierny temu ślubowi teraz? Hmm. niestety często składanie ślubów tego typu jest z tego rodzaju takim nadmierną pewnością siebie Człowiekowi wydaje się, że będzie w stanie zrobić to czy tamto. Będzie w stanie dać czy ofiarować Bogu to czy tamto, kiedy, kiedy Bóg dla Niego to czy tamto zrobi. Ale kiedy później przychodzi co do czego, okazuje się, że wcale nie jest w stanie. I dużo lepiej byłoby dla nas, dużo lepiej dla każdego z nas byłoby zamienić nasze śluby na modlitwy. Zamiast obiecywać coś Bogu, zamiast ślubować coś Bogu, dużo lepiej byłoby dla nas pomodlić się i poprosić Boga o pomoc w zrealizowaniu tego czy tamtego, a później uzdolnieniu nas do oddania Mu tego czy tamtego. Ale nie ślubowania. Dlatego wiecie, że Pan Jezus powiedział nie, nie, nie składajcie żadnych przysiąg, nie składajcie żadnych ślubów. Chociaż w Starym Testamencie czytamy składajcie Panu śluby i wypełniajcie. To jednak historia Dowodzi, że człowiek nie jest, jest zdolny dotrzymać własnego słowa, że niejednokrotnie człowiek potyka się o własne słowa i o własne zobowiązania. Jewta z pewnością był pochopny, był nierozważny w swoich słowach. I popatrz, jaki to kontrast między tą jego rozwagą i tymi jego przemyślanymi słowami w tych wszystkich pertraktacjach, które wcześniej prowadził. Oto wcześniej, kiedy przyszli do niego starsi giladu, oto później, kiedy rozmawiał z królem Amunitów. Zobaczcie, jak Jefta był ostrożny. Jak uważnie dobrał swe słowa. Jak, jak precyzyjnie, jak dobrze mu to wszystko szło. A tutaj w sercu przed Bogiem dopuszcza się tak nierozważnych słów. A więc widzimy nawet, że w tym samym człowieku, w tym samym charakterze może leżeć siła i słabość w odniesieniu nawet do tej samej charakterystyki. Jednego dnia możesz mieć swój język na uwięzi i w bardzo trudnej sytuacji z trzymać ten język za zębami i powiedzieć właściwe słowa i wszystko dobrze załatwić a następnego dnia w jakiejś banalnej sytuacji taki, tak, tak powiesz coś że po prostu potem się łapiesz za głowę i mówię, jak ja mogłem w ogóle coś, coś takiego się wdać Oto no jesteśmy słabi jesteśmy słabi jesteśmy wszyscy skłonni do błędów i upadków. I dlatego każdy z nas powinien się mieć na baczności i strzec przed tym, żeby samego siebie nie uwikłać w jakieś zbyt pewne siebie obietnice. I nie wypowiadać takich słów, kiedy ktoś inny upadnie, o mi to by się nigdy nie przydarzyło. Ja to na pewno bym czegoś takiego nie zrobił. Zachowaj swoje słowa niepotrzebne są takie słowa Twoje, bo Bóg słysząc te słowa może Cię postawić w miejscu takim jakim postawił tego człowieka i może się okazać, że się okażesz kłamcą, może się okazać, że upłaniesz na ona może jeszcze gorzej więc nie bądźmy pewni siebie nie pokładajmy ufności w ciele, jeśli mamy jakąś mieć ufność, nasza ufność musi być tylko w Bogu, a nigdy w nas samych i nierozważnym jest składać jakieś zapewnienia i składać jakieś obietnice czy śluby Oparte na naszych własnych siłach, na tym, co nam się wydaje, że będziemy w stanie zrobić. Jewta tutaj na swoje usprawiedliwienie ma właśnie te okoliczności, tę sytuację, w której złożył ten ślub. Oto stoi przed tym wezwaniem uderzenia na amunitów. Duch Boży wypełnił go mocą on wie, że tutaj teraz z Bogiem wszystko jest możliwe że uderzą, że zwyciężą i najwyraźniej nie zastanowił się nie przemyślał nie, nie, nie usiadł i nie pomyślał co mogłoby wyjść z jego domu a co gdyby pies wyszedł z jego domu czy co, psa bo by złożył na całe palenie? A co gdyby osioł wyszedł z jego domu? Czy osła by Bogu złożył na samopolenie? Toż to obrzydliwość. Bóg sobie nie życzy takich ofiar. Ja w to nie zastanowił się. Nie przemyślał. Zanim otworzył swoje usta do Pana, czy w swoim sercu złożył tą obietnicę. A gdyby pomyślał trochę, nawet dłużej, to czy nie mógłby pomyśleć, że jest to prawdopodobne? Że jego ukochana córka może wyjść na jego spotkanie. Że ta, która jest tak dumna ze swego ojca, która kocha tak bardzo swojego ojca, że to ona mogłaby być tą pierwszą, która wyjdzie. Czy wtedy złożyłby taką ofiarę, gdyby gdy, gdy, taki ślub by wiedział? No. Ale on się nie zastanowił. On nie przemyślał, po prostu złożył taką ofiarę y, i mówi, cokolwiek wyjdzie z mojego domu, to złożę. Ale jest tutaj coś jeszcze nawet bardziej ponurego w tym wszystkim. Kiedy zacząłem dokładnie analizować ten wiersz, okazało się, że w tych słowach Jefty jest powiedziane, czy jak gdyby można te słowa również rozumieć, że nie to, co wyjdzie na spotkanie, ale kto wyjdzie na moje spotkanie. Że Jefta bardzo możliwe i wielu komentatorów biblijnych stwierdzi, że tak było, że Jefta zakładał, że to będzie człowiek. Że nie chodziło mu o zwierzę. Ale że Jefta, składając ten ślub, powiedział, ktokolwiek wyjdzie. mówi to słowo hebrajskie może znaczyć cokolwiek, jak i ktokolwiek. Nie, to słowo jest i tak, i tak można w jednym i drugim kierunku iść. Ale bardzo możliwe, że Jefta miał na myśli człowieka, a nie jakieś zwierzę. Jefta myślał, Ktokolwiek wyjdzie na moje, na, moje, na moje spotkanie, tego złożę na ofiarę. I pomyślmy o tym. Zastanówmy się, czy jest to możliwe. Po pierwsze, tego typu śluby były powszechne wśród Boga. Ten, kto był głową domu, miał w swojej ręce wszystkich domowników. Zarówno swoją żonę, swoje dzieci, jak i swoje wszystkich sługi. I mógł rozporządzać ich życiem tak, jak chciał. I często poganie służący tym krwiożerczym bożkom oddawali swoje, swoje sługi na ofiary, swoje dzieci nieraz nawet. Żeby im się przypodobać. I Jepta żył w takim społeczeństwie. Eftar żył wśród takich ludzi, którzy służyli Molochowi, temu bożkowi, dla którego dzieci składano w ofierze. I on widział tych Pogan, którzy to czynili, takie tego typu ofiary. I to gdzieś, wiecie, w jego, nie wiemy jak dalekiej znajomości Pisma. Widzieliśmy wcześniej, że znał historię swojego kraju. Ale na ile znał Boga, na ile znał prawdziwie jego charakter, jego oczekiwania. Na ile myślał częściowo, tak jak myśleli wokół niego poganie. Że jeśli Bogu złoży teraz jakiegoś człowieka na ofiarę, to Bogu to będzie miłe. Szczególnie jeśli to będzie człowiek z jego domu. Jakiś na przykład jego cenny sługa, który go kocha, który wyjdzie go powitać. I widzicie znowu w naszym mniemaniu, o ludzie, co to w ogóle zamyślenie, to nam się to w głowie nie mieści. Bo my nie żyjemy w takim społeczeństwie, w którym ludzi się na ofiary składa. Ale tam to było coś powszedniego, to było normalne, tam ten moloch cały czas się tam, wiecie, palił. I oni tam na stopnięli, mieli tę, tę swoją świątynię otwartą, gdzie ludzie przynosili dzieci, żeby palić. To, jest, to było zupełnie inne społeczeństwo, zupełnie inne czasy. Ci ludzie byli tak pochłonięci tym bowu i tą ciemnością, że tam się działy rzeczy, których my dzisiaj w ogóle nie znamy. Które gdzieś tam dzieją się, wiecie, nie to, że my dzisiaj się nie dzieją, bo one się też dzisiaj dzieją. Ale musisz szukać tego, musisz gdzieś tam chcieć w to wejść, żeby to zobaczyć. Ale w tamtych czasach, czy chciałeś, czy nie chciałeś. tacy ludzie żyli wokół i ludzie to robili. I ludzie ekscytowali się przelewem krwi i składaniem ofiar z innych ludzi. I teraz Jefta mówi, ja powierzę też kogoś Bogu. Być może. Ja poświęcę jakiegoś mojego sługa, który przyjdzie. Ja poświęcę jakiegoś oddanego mi człowieka. I wspomyślcie, dla niego to tym bardziej byłaby większa ofiara, bo przecież on przyjdzie jako, jako ten zwycięzca, a teraz będzie musiał poświęcić osobę, które właściwie powinien był uhonorować. Bo normalnie było tak, że kiedy ktoś wracał z jakiejś zwycięskiej kampanii, ktoś, wiecie, przychodził pierwszy na jego spotkanie i pierwszy mu oddawał chłod, to takiego należało uczcić, bo to on pierwszy przyszedł, to takiemu należało podzielić się jakimiś darami. Takiego człowieka należało honorować. Z takiego należałoby przyjąć. I to jest to jest mój przyjaciel, który wyszedł na moje spotkanie. Ten pokazuje, że prawdziwie mnie kocha. A ja tam mówi, ja tak kocham Boga, że takiego właśnie poświęcam. To dla mnie będzie wielka ofiara. Widzimy, jak, jak człowiek może mieć wiecie, to wszystko pomieszane i może być szczery, i może być gorliwy, i może być oddany Bogu, i może myśleć, że coś z miłości dla Boga robi jednocześnie dopuszczając się wielkiego zła. I oto Jefta złożył, to, złożył to, ten ślub. Wyruszył na wojnę. I jak widzieliśmy, Pan dał amonitów w Jego ręce. Nie było wątpliwości. Bóg dał mu pewne zwycięstwo. I teraz Jefta wraca do domu. I tak sobie tylko mogę wyobrażać, co musiało dziać się w Jego sercu, wiecie, kiedy wracał. Kiedy składał, tą, kiedy składał ten ślub, to jeszcze wszystko było, wiecie, było tam gdzieś z przodu. Jeszcze nie było bitwy. Jeszcze, być może pomyślał sobie, te bitwy może będą trwały tygodnie, miesiące, lata. Kto wie? Nie wiadomo, jaki będzie rezultat ostateczny. On wierzył, że Bóg wy, wycięży pewnie. Ale czy on wróci jako taki, wiecie, zwycięzca? Czy faktycznie tak będzie? Ale tutaj nie było wątpliwości. Tutaj wszystko potoczyło się szybko. Bóg wszystko, wszystko dał mu oglądać szybkie zwycięstwo. I teraz jest ta wraca i pamięta, że ślubował i myśli sobie, kto pierwszy wyjdzie, kto pierwszy wyjdzie. I tak sobie tylko mogę wyobrażać to. Jak tam już zbliżał się do tej swojej, swojego domostwa gdzieś tam, czy do tej swojej wsi tam patrzył, czy już kogoś nie widać, czy ktoś już tam przypadkiem, jakiś sługa nie jedzie, czy już tam, kto to będzie, kto to będzie, kto pierwszy wyjdzie na moje spotkanie, tego co można ofiarę co tam było w jego sercu jak on się musiał czuć wtedy jak, jakie emocje musiały mu towarzyszyć jakież było jego zdumienie kiedy słyszał śpiew tamburina bębenki i jego córka założyła najpiękniejszą szatę jaką miała pewnie przezdobiła się uczesała się pięknie i biegnie do niego tatusiu, mój zwycięzco z radością świętuje mój tato, mój tato, mój tato śpiewa, już miała pieśń jakieś ułożone na jego cześć i śpiewa te pieśni, jak on jest wspaniały jak on cudownie zwyciężył, jak Bóg go cudownie użył i z radością biegnie otwiera swe ramiona a Jefta czy Jefta otworzył swoje ramiona żeby ją wziąć z radością czy jak wryty patrzyła swoją córkę. I ona pewnie wiedziała, co się dzieje. Czemu on tak stoi? Czemu Przecież on jest zwycięzcą. Przecież on tutaj w takim honorze wraca. Jakież musiało być jej zdumienie, kiedy nagle usłyszała z jego ust. Córko moja, zdruzgotałaś mnie. I Ty jesteś wśród tych, którzy mnie zasmucają. rację sobie, no ona się musiała czuć? Ona przecież wyszła świętować. Ona wyszła śpiewać jemu na chwałę. Ona wyszła go powitać. A on mówi, że ona jest wśród tych, którzy go nasmocają i którzy rozgotają go. O co chodzi? Jef ta powoli wyjaśnia co zrobił. Że złożył taki i taki ślub. że teraz już się nie może wycofać. Co powinien był zrobić? Czy powinien był wycofać się ze swoich słów, wycofać się ze swojej obietnicy, nikomu nie powiedzieć i żyć do końca życia z tym, co zrobił sam przed Bogiem, być może nawet w własnym sercu? Czy jego córka powinna się była zbudować, powiedzieć: Absolutnie ja się do to nie zgadzam, ja się nie dam teraz ofiarować na, na jakąś ofiarę? co Jefta wtedy myślał? Jak Jefta wtedy się czuł? Co miał teraz z tym zrobić? Kiedy w jego mniemaniu Bóg teraz wziął go za jego słowo i mówi, czy teraz będziesz wierny obietnicy, którą mi złożyłeś? Czy ktoś z was kiedyś składał Bogu jakieś takie śluby? Czy kiedyś obiecywaliście coś Bogu, że jeśli to czy tamto, to wy zrobicie tak i tak? Ja pamiętam, że zrobiłem coś takiego dzięki Bogu miałem w tej okazji, w tej sytuacji, którą pamiętam miałem okazję zrobić to, co ślubowałem w sobie myślę co z tymi, którzy złożyli takie śluby nie byli w stanie, czy nie mogli czy w jakiś sposób nie mogli dopełnić tego wszystkiego co ślubowali albo po drodze im się zmieniło i to, co ślubowali, okazało się zbyt cenne, żeby, żeby to raz dać. W psalmie 76, 12 wierszu, czytamy Składajcie śluby i spełniajcie je, Jachwę, Bogu Waszemu. I składanie ślubów było czymś dobrowolnym. Nie było żadnego prawa, które by mówiło, że, musimy, że ludzie muszą składać śluby. To było całkowicie dobrowolne. Jakkolwiek, jeśli ktoś złożył ślub, to według prawa był związany swoimi słowami, był związany z swoim ślubem. I to było obowiązkiem, żeby to, co się ślubowało, wypełnić. W Piątej Księdze Mojżeszowej, w dwudziestym rozdziale, w dwudziestym drugim wierszu, czytamy Jeżeli złożysz Panu Bogu Twemu ślub, to nie ociągaj się z Jego spełnieniem, gdyż Jachwę, Twój Bóg, upomni się On u Ciebie i miałbyś grzech na sobie. W Księdze Kaznodziei, w piątym rozdziale Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Nie pozwól, aby Twoje usta przywiodły do grzechu Twoje ciało. A więc wszelkie jakieś ludzkie, jakaś niewygoda, czy, czy, czy, czy właśnie zmiana nastawienia do tej rzeczy, czy osoby, którą się ślubowało, nie była usprawiedliwieniem, żeby teraz nie spełnić tego, co się ślubowało. Psalmista w 15 psalmie pyta się Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej Górze Świętej? I daj odpowiedź Ten, kto żyje nienagannie I pełni to, co prawe I dalej dodaje Choćby złożył przysięgę na własną szkodę Nie zmieni A więc ślub czy przysięga, czy obietnica tego typu była wiążąca co do słowa. Człowiek musiał zrobić to, co ślubował. W przypowieści w XX rozdziale, w 25 wierszu czytamy, sidłem dla człowieka jest nierozważnie ślubować i zastanawiać się dopiero po złożeniu ślubów. A więc co tam miał zrobić? Jak miał postąpić? Czy jeśli zdamy sobie sprawę, że nasza obietnica, że nasz ślub były czymś złym, to czy teraz w konsekwencji powinniśmy wypełnić ten ślub, czy też powinniśmy wycofać się z niego? To jest pytanie, przed którym Jefta musi stawić. Znowu, nie wiemy, czy on rozumiał, że to jest złe. Na ile rozumiał, że to jest złe? Z pewnością dla nas, myślę, yy, chyba mam nadzieję, jest jasne to, że jeżeli okaże się, że to, co ślubowaliśmy, czy to, co obiecywaliśmy komuś, czy Bogu, nie wiedząc o tym, okazało się być złe, to powinniśmy się z tego wycofać. Nie być jak Herod, który złożył, pamiętacie, tą nierozważną obietnicę Herodiadzie. Mówi, cokolwiek dam Ci, choćby pół królestwa. I ona przyszła i mówi, daj mi głowę Jana Chrzczyciela co zrobić czytamy, że było mu głupio, się wycofaj bo wszyscy goście patrzyli, słuchaj co on teraz zrobi i dołożył ten zły czyn do swojej głupiej, nierozważnej obietnicy i ścięto Jana czy możemy czuć się związani obiednicą czy ślubem którego wypełnienie oznaczałoby uczynienie czegoś, czego normalnie wiedzielibyśmy nie możemy uczynić bez tego ślubu. Jeżeli nie możemy czegoś zrobić ze względu na Boga bez ślubu, to czy możemy to zrobić dlatego, że to ślubowaliśmy? Nie. To automatycznie jest, jest, jest jedno i drugie to, to wypełnienie niejako tego ślubu nie będzie złem jeszcze większym niż złożenie tego ślubu Wierzysz dla nas jako chrześcijan nie ma wątpliwości, że realizacja tego ślubu Jefty z naszym dzisiaj zrozumieniem i z naszym poznaniem jest nie do zaakceptowania dla nas natomiast nie na niego musimy patrzeć przez inny pryzmat jeżeli go chcemy za coś winić to na pewno za jego nierozwagę i za jego pochopność i nieprzemyślenie i za jego ignorancję i brak poznania charakteru Boga który z pewnością nie byłby uhonorowany ofiarą z jego własnego dziecka W Księdze Przypowieści w XIX rozdziale, w drugim wierszu czytamy, że gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. Gdzie nie ma rozwagi, gdzie nie ma rozsądku, gdzie nie ma rozumu, gdzie nie ma zastanowienia się, to nawet gorliwość nie jest dobra. Kto śpiesznie kroczy naprzód, może się Jewta jest smutnym obrazem takiej zwiedzionej gorliwości. Jewta jest smutnym przykładem ludzi, którzy są gorliwi, są poświęceni, są oddani, bez znajomości Boga, bez znajomości Jego prawdy, bez poznania Jego. Słowa i tego, co Bóg o sobie mówi. Bracia, siostry, myślę, że te słowa są niezwykle ważne w czasie, w którym my żyjemy, gdzie bardzo mocno, wiecie, podkreśla się i poszukuje się gorliwości. I słusznie słowo, że mówi płomiennym duchem Panu słuszcie. I Biblia chce, żebyśmy gorliwi byli. Biblia nie chce, żebyśmy byli jacyś letni. Biblia nie chce, żebyśmy służyli Bogu, wiecie, z takim yy, na pół gwizdka. Nie, Bóg chce, żebyśmy Mu z miłością, z radością, z gorliwością służyli. Ale, jeśli położymy cały akcent na tą gorliwość, jeśli położymy cały akcent na te emocje, jeśli położymy cały akcent na te zaangażowanie ludzi, bez jednoczesnego postawienia równie mocnego akcentu na prawdę możemy znaleźć się w miejscu, w którym znalazł się jewda. I wierzę, że wiele zborów, wiele kościołów właśnie w tym kierunku zmierza. Ludzie są gorliwi, ludzie są zaangażowani, ale nie mają poznania. Nie stoją mocno na gruncie prawdy. I ta gorliwość prowadzi ich do wszelkiego rodzaju duchowych perwersji. Do wymyślania rzeczy i robienia rzeczy przed Bogiem, które nie są oparte na Biblii, nie są oparte na Bożym Słowie, ale są ludzkim wymysłem, są ludzkimi pomysłami. Są czymś, co ludzie myślą, że mogą przynieść Bogu i dlatego, że są gorliwi, dlatego, że chcą to na Jego chwałę zrobić, to Bóg to od nich przyjmie. I obawiam się, że grubo się mylą. Obawiam się, że w całej swej szczerości że w całej swej gorliwości i w całym swoim poświęceniu dokonują więcej zła im bardziej są gorliwi w robieniu tych wszystkich rzeczy tym więcej krzywdy wyrządzają sobie i Bożemu Królestwu widzicie, to jest trudno oceniać osądzać, bo wiemy, że są gorliwi bo wiemy, że są szczerzy bo wiemy, że nie chcą źle bo wiemy, że oni to robią dla Boga. Ale na czym się opierają? Czy to, co robią, robią tak, jak Bóg im przykazał? Czy trzymają się tego, co Bóg im wyznaczył i co Bóg powiedział, że Jemu jest miłe i co On przyjmie od nich? Czy składają Mu jakieś swoje ofiary? Czy wymyślają Mu jakieś swoje służby? Czy robią coś, co jest wbrew ewidentnie Jego Słowu? Ale mówią, że to działa. Ale mówią, że to w czymś pomaga. Ale mówią, że są dobre owoce tego. I to jest postawione ponad prawdą. To jest postawione nad Bożym Słowem. To jest postawione nad tym, czego Bóg od nas jasno oczekuje. Czy rozumiecie, bracia i siostry, jakie niebezpieczeństwie mówię? Ja nie jestem przeciwko gorliwości. Nie jestem przeciwko tej, temu zaangażowaniu i poświęceniu. Absolutnie. Ale wiem, że jak dzisiaj łatwo tym manipulować. Wiem, jak dzisiaj łatwo jest ludzi, wiecie, rozpalić do czegoś i pokazać na coś, co nie jest oparte na prawdzie i ludzie dają się na to złapać. I jest wielu takich ludzi, którzy są gotowi nawet cierpieć. Którzy są gotowi wydać swoje życie. Którzy są gotowi oddać swoje pieniądze i swój czas i poświęcić się czemuś, co będzie ich bolało i co będzie miało charakter pobożności. Nie? Ale w ogóle nie zasadzać na prawdzie. I kończąc, Pozwólcie, że zwrócę tylko uwagę na kilka takich prostych przykładów, które wszyscy rozumiecie. Jakiś czas temu oglądaliśmy z Agnieszką taki program o krucjatach. Gdzie ludzie, wiecie, opuszczali wszystko swoje domy, wszystko co mieli, zostawiali i szli, aby zabijać i być zabitymi dla Chrystusa. Wyobrażacie sobie? tysiące ludzi, dzieci, kobiet całe wsie opustoszały, ludzie szli nie wiedząc, wiecie ile to tysięcy kilometrów przed nimi, nie mając pojęcia o tym, co się, z czym się wiąże taka wyprawa, nie mając żadnego przygotowania, nie mając jedzenia, nie ma nic niczego po prostu to co mieli, wzięli ze sobą i ruszyli na Krycjatę, żeby w imię Chrystusa zabijać, bo tak im powiedziano bo im powiedziano, że jeśli to zrobią to mają szeroko otwarte bramy nieba i ludzie poszli, i byli gotowi cierpieć, i byli gotowi głodować, i byli gotowi umierać po drodze, i byli gotowi zabijać kogokolwiek tam spotkali po drodze, i łupić, i tak dalej, myśląc, że w ten sposób uczą Chrystusa, że w ten sposób zbudują Jego Królestwo, w ten sposób odzyskają dla Niego to, co poganie zagarnęli. Popraszacie sobie? Albo taki bardziej współczesny przykład tych ludzi, którzy w czasie Wielkanocy dają się tam gdzieś na Filipinach czy indziej krzyżować. I myślą, że, że składają z siebie ofiarę i w jakiś sposób łaski Bożej sobie przyskarbią i innym. Przez to, że ich ręce są zakrwawione, przez to, że niektórzy z nich doprowadzają się do stanu prawie śmierci. Odtwarzając cierpienie naszego Pana. A co z tymi zakonnikami i zakonnicami, którzy gdzieś tam w ciemnych celach biczują się i biczują się do krwi, do nieprzytomności niejednokrotnie. Myśląc, że w ten sposób złożą z siebie ofiary za grzechy, że jakieś dusze w czystu ratują, że ludzkości pomogą i cierpią w oparciu o co? w oparciu o jakieś wymysły ludzkie, w oparciu o jakąś chciwość i podłość ludzi, którzy im coś takiego mówili, że w ten sposób zbliżą się do Boga, że w ten sposób poznają Boga w szczególny sposób i że w ten sposób doświadczą Boga. I myślicie, dlaczego ci ludzie robią to? Robią w dobrej wierze to. Robią to w oddaniu i poświęceniu siebie. Niektórzy z nich latami to robią. Katują swoje własne ciała, które mogły być użyteczne dla Boga które mogłyby służyć Bogu, gdyby znali Jego prawdę i trzymali się Jego prawdy, ale oni są oszukani, okłamani tą swoją religią i są gotowi cierpieć. Co z zakonnicami, które wypierają się życia rodzinnego, wypierają się małżeństwa, tego, do czego Bóg ich powołał tak naprawdę? To czytamy, że jest chlubą kobiety ale one myślą, że w ten sposób będą bliżej Boga, że w ten sposób będą bardziej służyć Bogu, że w ten sposób będą mogły znowu zaskarbić sobie i one same takim się mówi, że same z siebie składają ofiarę dla Boga. Czy Bóg szuka takiej ofiary? Czy Bóg w swoim słowie powiedział, że oczekuje takiej ofiary od człowieka? Takiego poświęcenia, takiego wydania samego siebie? Czy to jest jemu potrzebne do Jego Królestwa? I mógłbym jeszcze takie przy, przykłady gdzie ludzie w dobrej wierze z gorliwością, z poświęceniem niszczą to co Bóg im dał i niosą świadectwo o Bogu który jest fałszywym świadectwem które jest zniekształceniem obrazu Boga i tego czego Bóg od człowieka oczekuje i historia pełna jest takich ludzi i bracia, siostry I dzisiaj szatan wykorzystuje ludzką naiwność ludzką wrażliwość ludzką gotowość na takie właśnie poświęcenie którego Bóg w ogóle od człowieka nie oczekuje a które niejednokrotnie jest obrzydliwością dla niego no, tak jak ta ofiara była obrzydliwością Bóg jasno powiedział w swoim słowie że składanie dzieci w ofierze jest mu obrzydliwością i on nie chce takich ofiar wiem, że to powtórzyłem dzisiaj i na koniec powtórzę to jeszcze raz tam gdzie jest gorliwość bez prawdy bez poznania bez ostrożności można spodziewać się wielu szkód można spodziewać się handy można spodziewać się zła dlatego bądźmy gorliwi bądźmy oddani bądźmy poświęceni ale bądźmy pewni, że jesteśmy gorliwi w dobrej sprawie. Bądźmy pewni, że stoimy na mocnym gruncie prawdy. Aby nasza gorliwość nie była taką, jaką gorliwość była Żydów, kiedy zabijali chrześcijan. Albo takich chrześcijan, którzy zabijali później Żydów w rwlecie. Oby nie była to taka gorliwość. Jakaś oparta na kłamstwie, oparta na, na czymś nieprawdziwym, na czymś ludzkim. ani na tym, co Bóg objawi. Powstańmy proszę o modlitwy Kochany nasz Panie, tak dużo słów i tak dużo różnych myśli. Chcemy przed Tobą rozważać te Słowa. Chcemy prosić Ciebie, byś swojej łaskawości, swojej dobroci pomógł każdemu z nas kroczyć za Tobą, Panie, w oparciu o Twoją prawdę. Kroczyć w oparciu o Twoje Słowo. O objawienie, które nam dałeś aby nikt z nas nie pozostał w ciemności, abyśmy naszych wysiłków i naszych emocji, naszego zaangażowania nie strawili na coś, co okaże się słomą, co okaże się żużlem, co okaże się popiołem i co przyniesie gorzki owoc koryczy. To pomóż nam, kochany Panie, wzrastać w poznaniu Ciebie, wzrastać w prawdzie i poznając Ciebie, być gorliwymi i być gotowymi na poświęcenia. I być gotowymi na ofiary, które prawdziwie Tobie się będą budować. Które Ty pobłogosławisz i przyjmiesz i które będą tą miłą wonią dla Ciebie. Zachowaj nas Panie przed pochopnością, przed nierozwagą. Pomóż nam być trzeźwymi, pomóż nam być czujnymi abyśmy nie zostali zaskoczeni, kiedy szatan nas zaatakuje, kiedy przyjdą próby i doświadczenia z takiej czy z innej strony, abyśmy nie okazali się wtedy nieprzygotowani, nie dali się uwieść naszym emocjom czy jakimś nieprzemyślanym decyzjom, które poniosą za sobą ciężkie konsekwencje, które będziemy musieli dźwigać i które inni będą jeszcze musieli za nami nosić. Zachowaj nas, kochany Panie. Niechaj ta historia pozostanie w naszych sercach jako ostrzeżenie. Niechaj będzie dla nas pomocą, aby uniknąć tego typu błędów. Prosimy, kochany Ojcze prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen.